Tam, człowieku, dumny ty jesteś z siebie, zdajesz sobie sprawę z tego, co robisz. Masz ty w ogóle rozum i godność człowieka. Ja nie wiem, ale żałosny typek z ciebie chyba nie pomyślałeś nawet, co robisz, tylko obrażasz. Możesz sobie obrażać tych, co na to zasłużyli sobie, ale nie naszego papieża, Polaka, naszego rodaka, wielką osobę. Nie tak wyjątkową i ważną. Bo to nie jest ktoś tam taki sobie, że możesz go sobie wyśmiać, bo tam Ci się podoba. Nie wiem, w jakiej ty się wychowałaś w rodzinie, ale chyba ty nie wiem. Nie rozumiesz, co to jest wiara. Jeśli myślisz, że jesteś wspaniały, to jesteś jakim czubkiem, którego ktoś nie odizolował jeszcze od społeczeństwa. Nie wiem, co w tym jest taki śmieszne, ale że Stalin albo Hitler. Albo innych zwrotnialców, a nie czepacie ja się Typek z ciebie chyba nie pomyślałaś nawet co robisz, co obrażasz? Możesz sobie obrażać tych, co na to zasłużyli sobie, ale nie naszego papieża, Polaka, naszego rodaka, wielką osobę Nie tak wyjątkową i ważną, bo to nie jest ktoś tam taki sobie, że możesz go sobie wyśmiać, bo tam ci się podoba Nie wiem w jakiej ty się chowałeś rodzinie, ale chyba ty nie wiem, nie rozumiesz co to jest wiara Jeśli myślisz, że tyś wspaniały, to jesteś zwykłym czubkiem, który ktoś nie odizolował jeszcze społeczeństwa Nie wiem co w tym jest taki śmieszne, ale czekacie się Stalina, albo Hitlera Albo innych zwrotnialców, a nie ja się, pytałem, z siebie zdajesz sobie sprawę z tego co robisz, masz ty w ogóle rozmik. Eka, ja nie wiem, ale żałosny takiej świętej osoby jak papież Jan Paweł II.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 Albo innych zwrotniaców, a nie trzeba Cię się? Typek z Ciebie chyba nie pomyślałeś nawet co robisz, go obrażasz? Możesz sobie obrażać tych, co na to zasłużyli sami, ale nie naszego papieża, Polaka, naszego rodaka, wielką osobę nie daj wyjątkową i ważną, bo to nie jest ktoś tam taki sobie, że może go sobie wyśmiać, bo tak Ci się podoba? Nie wiem, jakiej Ty się chowałaś rodzinie, ale chyba Ty nie wiem, nie rozumiesz co to jest wiara? Jeśli musisz, że jesteś wspaniały, to jesteś zwykłym czubkiem, którego ktoś nie odizolował już od społeczeństwa Nie wiem, co w tym jest takie śmieszne, ale czeka się Stalina albo Hitlera?